Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 16 rozdział. Zanim będziemy czytali, chciałbym rozpocząć od takiego małego quizu biblijnego. Kilka pytań dotyczących długości, czy raczej ile miejsca Biblia poświęca różnym postaciom w Biblii. Jak myślicie, ile rozdziałów poświęconych jest życiu Abrahama. Pięć? Kto da więcej? Piętnaście, no blisko. Czternaście rozdziałów. Czternaście rozdziałów na życie Abrahama. To teraz Eliasz. Ile rozdziałów na życie Eliasza? Siedem? Kto da więcej? No, dziesięć. Dziesięć rozdziałów. Życie Józefa, syna Jakuba. Ile, ile rozdziałów na życie Józefa poświęcono? Osiem. Osiem. Piętnaście? Blisko. Czternaście. Życie samego Jakuba? Jedenaście. Życie Dawida? Trzydzieści? Sześćdziesiąt sześć. Jest różnica, nie? Sześćdziesiąt sześć rozdziałów na życie Dawida. Jedynym jego konkurentem, jeśli chodzi o miejsce w Słowie Bożym, jest oczywiście poza Panem Jezusem Chrystusem, o którym jest całe Słowo Boże, ale jedynym ludzkim konkurentem jest Mojżesz. Jakkolwiek imię Mojżesza pojawia się 848 razy w Biblii. Natomiast imię Dawida występuje aż 1139 razy, a więc nawet Mojżesza. Pobija. i jest tylko w Biblii jeden Dawid nie ma, nie ma innych tak jak jest jeden Abraham, jeden Mojżesz tak samo jest jeden Dawid są różni imiennicy, którzy mają kilku z kilka osób o tym samym imieniu Dawid jest tylko jeden a więc jest to postać, która, której Biblia poświęca bardzo dużo miejsca i tutaj jesteśmy dopiero u progu jego życia I jak widzieliśmy ostatnio początek tej jeśli tak można powiedzieć, duchowej kariery Dawida, był bardzo skromny. Zaczynał na pastwisku wśród owiec. Wypasając, jak w innym miejscu jest napisane, niewiele owiec swojego ojca. I to nie, była, to nie był jakiś przypadek, że Dawid był pasterzem, zanim w końcu został Królem. Jest wiele rzeczy w tym zajęciu pasterza, które mogą być dobrym przygotowaniem na zajęcie tronu królewskiego. Zajęcia pasterza to oczywiście opieka nad stadem, karmienie ich, chronienie ich przed niebezpieczeństwami. Jeśli jakieś zwierzę zachoruje, trzeba się nim zająć, trzeba je opatrzyć, trzeba pomóc w tym procesie uzdrowienia. Jeżeli jakieś zwierzę zaginie, trzeba go szukać i sprowadzić do stada. I te cechy, które charakteryzują pasterza, jak się im przyjrzymy, są cechami, które dobrze by było, żeby charakteryzowały też władców, charakteryzowały też przywódców. Jak widzimy od czasów Dawida, pasterza, który został królem, ten obraz pasterza zostaje przeniesiony na zarówno duchowych, jak i świeckich przywódców Izraela. Szczególnie w prorokach nazywani są pasterzami. Nie zawsze dobrymi pasterzami, ale pasterzami. I w Nowym Testamencie pojawia się ten urząd, ta, ta służba pasterza w kościele. Pastora, my, my dzisiaj mówimy. Ale to jest, jest tak naprawdę słowo pasterz, który sprawuje opiekę nad stadą. Król Dawid swoim życiem, zanim został jeszcze królem, o swoju ludzi, właśnie z tą ideą, takiego pasterza, władcy. I był to na tyle znajomy obraz, że sam Pan Jezus Chrystus siebie nazwał dobrym pasterzem. Dobrym pasterzem, który kładzie swoje życie za owce. W do Hebrajczyków.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 Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. A później mówi, a gdy się objawi arcypasterz, najwyższy pasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. A więc na długo, długo zanim Bóg posadził Dawida na tronie, posłał go na pastwisko. Aby tam wykształtować w nim charakter władcy według Bożego upodobania. Kiedy w końcu sprowadzono Dawida z pastwiska, gdy Samuel przyglądał się pozostałym synom Jessego i w żadnym z nich nie mógł zobaczyć tego króla, o którym Bóg mu powiedział, że jest tam pośród tych synów. Kiedy Dawid stanął przed nim w wierszu 13-16 rozdziału pierwszej księgi Samuela, Czytamy, że wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia duch pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do ramy. Zastanawiam się, na ile jest, yes, Jak on tutaj był Jest Isaj, tak na ile Isaj i bracia Dawida, i sam Dawid zdawali sobie sprawę z tego, co się wydarzyło. Kiedy Samuel wylął na niego olej. Tutaj nie wygląda na to, żeby Samuel objawił im, co się za tym kryło. Oczywiście Bóg miał swój cel, aby. Ukryć to przed nimi. Wybór nowego króla za życia starego to zdrada stanu i powód do wojny domowej. A kto stanąłby po stronie tego chłopca z Betlejemu? Nawet jeśli znaleźliby się jacyś rebelianci, to czy Izrael potrzebował rozlewu krwi. Wrogowie wokół tylko czyhali na osłabienie narodu, aby się do nich dobrać. I widzimy, że życie Saula to była ciągła walka z tymi otaczającymi ich najeźdźcami. Myślę, że dlatego Samuel tutaj nie wyjaśnił znaczenia tego namaszczenia i bardzo możliwe, że nawet Dawid nie wiedział, co to wszystko miało oznaczać. To, co mógł się domyślać, to to, że jakiś, jakaś szczególna łaska Boża jest nad nim i że Bóg ma dla niego jakieś szczególne zadanie. Ale z tego, co czytamy dalej, Dawid nie poszedł budować zamku, ale wrócił z powrotem na pastwisko, aby dalej paść owce swojego ojca. Czytamy że kiedy Samuel na maściu Dawida, Duch Pański spoczął na Dawidzie. I tu jest użyte takie wyrażenie, które pojawia się wielokrotnie w Starym Testamencie. To samo miało miejsce w życiu Saula. To samo miało miejsce w życiu Jozułego, Jefty, Samsona. O nich również czytamy, że Duch Pański spoczął na nich. Duch Boży zstępował na tych wybrańców Bożych uzdalniając ich do wykonania tego szczególnego dzieła do którego oni byli przeznaczeni jednak o Dawidzie czytamy, że Duch Pański spoczął na nim i pozostał na nim nadal i tutaj tak naprawdę w oryginale jest tylko jedno słowo użyte słowo, które oznacza w górę trudno jest to przetłumaczyć, patrzyłem na różne inne polskie tłumaczenia jak to oddali tłumaczę nie ma takiego dobrego tutaj trafnego tłumaczenia, gdyż to słowo oznacza w górę, coraz wyżej. A więc duch spoczął na nim w górę, coraz wyżej. Co to znaczy? W takim współczesnym językiem powiedzielibyśmy, że gdy duch na nim spoczął, to zaczął bardziej i bardziej i bardziej w nim działać że Dawid zaczął wzrastać. Dawid zaczął się rozwijać. Duch Boży kierował go, troszczył się o niego, działał w nim. Także to wszystko, co było dobre i cenne i godne chwały było dziełem Ducha Bożego, który stąpił na Dawida i który go przysposabiał do tych dzieł, które Bóg dla niego przeznaczył. Słowo Boże rozróżnia to działanie Ducha Bożego w tym, w tym przygotowaniu człowieka i przysposobieniu człowieka do dzieła Bożego od takiego działania Bożego, działania Ducha Bożego w sercu człowieka, które prowadzi do jego odrodzenia, do jego zbawienia, do jego nawrócenia. I tutaj Musimy o tych rzeczach pamiętać, szczególnie czytając te starotestamentowe historie, gdzie mamy takich ludzi jak Saul, którzy czytamy, na nich wstąpił Duch Boży i czynili wielkie dzieła Boże, jednocześnie nie mając odrodzonych serc. Chociaż o, o, o Saulu czytaliśmy, że Bóg dał mu nowe serce. Jakkolwiek. Patrząc dalej na to, co się działo w jego życiu, widzimy, że raczej to nowe serce było nowym nastawieniem tej, tej, tej wiary i tej odwagi, której wcześniej Saul nie miał, kiedy widzieliśmy, chował się tam między torbami, kiedy go wołano i kiedy patrzył na siebie jako na tego, który w ogóle się nadaje do tego dzieła. Później widzimy, że coś się zmienia w Saulu, że Saul faktycznie przyjmuje tą, postawę króla i zaczyna zachowywać się jak król, a potem oczywiście idzie to w skrajność i jego królestwo jego sposób królowania przeradza się w swego rodzaju anarchię, szczególnie w stosunku do Boga i do Bożych poleceń. Saul dochodzi do momentu, w którym już nie liczy się z panowaniem Boga w swoim życiu, ale sam zaczyna być panem swojego życia i królem pod każdym względem. Jednak od tego musimy odróżnić to działanie Ducha Bożego, które prowadzi człowieka do zbawienia, które prowadzi człowieka do odrodzenia, które szczególnie w Nowym Testamencie jest podkreślane. I chociaż widzimy, że i tutaj w Nowym Testamencie jest działanie Ducha w odrodzeniu, jest też działanie Ducha w wyposażeniu i w namaszczeniu apostołowie w Dniu Zielonych Świąt z pewnością byli ludźmi odrodzonymi już. Byli ludźmi, którzy doświadczyli pracy działania Ducha Bożego w swoim życiu. Wcześniej już czytamy w Ewangelii, że Pan Jezus tchnął na nich swego Ducha i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. A jednak, gdy żegnał się z nimi po swoim zmartwychwstaniu, powiedział, czekajcie, aż przyjdzie na was obietnica Ojca. I po niewielu dniach zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. I widzimy, że kiedy przyszedł ten Dzień Zielonych Świąt, otrzymali coś nowego. Chociaż Duch Boży już działał w ich życiu, chociaż już doświadczali działania Ducha, to gdy Duch Boży spoczął na nich, stali się świadkami, którzy przewrócili świat do góry nogami. Dostali taką odwagę, dostali taką moc, dostali takie doświadczenie nowe w swoim życiu, które sprawiło, że tak jak wcześniej Piotr stał i, i przed służącą się wstydził Jezusa i przed innymi sługami wstydził się Jezusa, tak tutaj stał naprzeciwka kapłanów uczonych w Piśmie i głosił im Chrystusa. I wprost w oczy mówił, że to oni są winni Jego śmierci. I że Bóg zbudził Go z martwych. I że oni będą świadczyć, choćby wszyscy im zabraniali. Coś się zmieniło, coś, coś otrzymali, czego wcześniej nie posiadali. Doświadczyli Boga w taki sposób i działania Bożego Ducha jak nigdy dotąd. I to doświadczenie Jego mocy, doświadczenie Jego uzdolnienia, jest tym, co wydaje się być odzwierciedlone w tych przykładach starotestamentowych. Są ludzie, którzy w swoim życiu, wydaje się, że, można tak powiedzieć, mają wszystkie kable na miejscu podłączone, ale nie mają elektryczności. Właściwie wszystko mają dobrze poukładane w swoim życiu, dobrze wszystko wierzą, ale gdzieś brak jest jakiejś duchowej mocy. Brak jest tej, tej, tej energii, która by popychała ich. W realizacji tego, co wiedzą, że jest dobre, wiedzą, że jest słuszne, wiedzą, że jest Bożą wolą. Wiecie, o kim mówię? Jak patrzymy na ten zbór, patrzymy na nasze życie, myślę, że pod wieloma względami nasze okablowanie jest w porządku. Ale czy możemy powiedzieć, że jesteśmy płonący duchem? I służymy Bogu z zapałem, z poświęceniem, z energią. Czy nie musimy przyznać, że niejednokrotnie widzimy naszą słabość. I to słabość, która... Nie, nie mówi o tej pozytywnej słabości, gdzie widzimy naszą własną, ludzką słabość, ale też widzimy brak mocy Ducha Świętego w naszym życiu. Brak tego uzdolnienia Bożego, żeby śmiało głosić Chrystusa. I żeby widzieć rezultaty tego głoszenia. Myślę, że to doświadczenie ducha, które mamy w swoim życiu, nie jest tym, co Bóg może nas uczynić. Myślę, że i to zresztą słychać w naszych modlitwach, to słychać w naszych tutaj rozmowach, kiedy o tym rozmawiamy, że potrzebujemy tej, tej mocy ducha w naszym życiu. Nie wystarczy, że nazywamy się zielonoświątkowcami, czy jakkolwiek byśmy się nie nazywali. Nie wystarczy, że coś kiedyś przeżyliśmy i Duch Święty objawił się w taki czy w inny sposób w naszym życiu, ale dzisiaj potrzebujemy pełni Ducha Świętego. Dzisiaj potrzebujemy tej mocy z wysokości, która pozwoli nam wzrastać wyżej i wyżej. Która pozwoli nam robić kolejne kroki. Nie zatrzymać się w miejscu, ale iść dalej i dalej za Bogiem i oglądać większe rzeczy z Bogiem. I myślę, że niedobrze jest, kiedy Kościół przyzwyczaja się do stanu, którym już się znalazł. Może niekoniecznie tragicznego stanu, nawet dobrego stanu. I nie pożąda więcej, i nie tęskni, i nie pragnie za czymś wyższym, doskonalszym. Obyśmy nigdy nie zgubili tego pragnienia, bracia, siostry. Obyśmy nie zadowoli, zadowolili się naszą ortodoksyjnością, czy jakimiś tutaj odkryciami w prawc Bożych, w Słowie Bożym, jeśli to nie prowadzi nas do gorliwszej służby naszemu Panu, jeśli to nie prowadzi nas do jaśniejszego świecenia Jego światłem. Jestem przekonany, że Dawid już wcześniej doświadczył w swoim życiu działania Bożego, że Duch Boży już wcześniej działał w jego sercu, nawet tam, gdy był na pastwisku z tymi owcami. I być może niektóre z Jego psalmów powstały właśnie w tym okresie, kiedy mówił, Pan jest pasterzem moim. Albo gdy patrzył na niebo i mówi, firmament głosi dzieło wielkości Boga. Ale kiedy Bóg powiedział, chcę, żebyś był królem, chcę, żebyś Ty prowadził mój lud, to czytamy, że Duch Pański stąpił na Niego i wyżej, i wyżej, i dalej kontynuował swoje dzieło w nim. I tego pragnę, bracia, siostry, w moim własnym życiu. Tego, o to się modlę dla nas wszystkich i, i chcę was zachęcić. Wiem, że, że wielu z was ma to na sercach, ale byśmy nie ustawali w tym wołaniu do Boga. Panie, daj nam więcej z siebie. Udziel nam więcej swego ducha. Wciąż tak mało doświadczyliśmy, wciąż tak mało o Tobie wiemy, wciąż tak niewiele dla Ciebie robimy. Daj nam więcej, uzdolni nas, Poprowadź nas dalej. Niektórzy mówią, bracie, możesz się starać jak chcesz, to i tak nic nie da. To jest kwestia suwerennego wyboru Bożego. Albo Bóg cię przeznaczył do tego i da ci całą pełnię i będzie cię używał cudownie, albo nie. I z jednej strony jest w tym jakiś element prawdy. Bo rzeczywiście to Bóg wybrał Samsona, to Bóg wybrał Gedeona, to Bóg wybrał Jeftę, to Bóg wybrał Dawida. Nie oni sami siebie wybrali, ale Bóg ich wybrał. I oni nic nie zrobili, żeby być tymi wybranymi i otrzymać taką porcję ducha, jaką otrzymali. Z drugiej zaś strony widzę w Słowie Bożym taką prawdę, że chociaż nie możemy zarobić na Boże błogosławieństwo, to możemy się na nie przygotować. Albo możemy się zdyskwalifikować, żeby je otrzymać. Zauważcie, że Saul otrzymał Ducha Bożego, tak jak Dawid wstąpił na niego, Duch Pański, co? I zdyskwalifikował się. I stracił to błogosławieństwo. I nie poszedł dalej, dalej, dalej. Ale jak w następnym wierszu czytamy, Duch Pański odstąpił od Niego. Pozwólcie, że posłużę się takim prostym przykładem. Mamy szkołę, w której jest 500 uczniów. I dyrektor szkoły zapowiada nagrodę dla najlepszego ucznia. I mówi najlepszy uczeń dostanie nagrodę na koniec roku. I uczniowie, podekscytowani, jedni bardziej, drudzy mniej, rozmawiają między sobą. I jeden mówi: Jest tylko jedna nagroda, a nas jest pięćset. Jaki sens, żebyśmy wszyscy starali się i, i, i pracowali, i jak tylko i tak tylko jeden zdobędzie tą nagrodę? Jeśli ja mam dostać tą nagrodę, to i tak ją dostanę. Czy będę się starał, czy się nie będę starał, to i tak ją dostanę. A jak nie mam jej dostać, to mogę się starać i tak jej nie dostanę. Jakbyśmy słuchali tego, bo myślelibyśmy sobie, on ja chyba czegoś nie rozumie. To chyba nie jest logiczne rozumowanie. A jakże często ludzie w kościele tak mówią. Jakże często ludzie w kościele mają takie zrozumienie. Jak Bóg zechce, to... Co zrobi to? Czy ja będę się starał, czy nie będę się starał? To On jest suwerenny i tak to zrobi. A jak ja będę się starał i będę się modlił, i będę pościł, i będę go szukał, to czy to coś może zmienić? Inni nawet posuwają się dalej i mówią: Jeśli Bóg powołał nas do nieba, jeśli Bóg powołał nas do wiecznego życia, to trafimy do wiecznego życia. Czy będziemy się starać, czy nie będziemy się starać. Jak On ma nas na swojej liście, to tam dotrzemy. A jak nas nie ma, to możesz człowieku pokutować i wołać i wzywać imienia Pańskiego i cokolwiek wyrabiać. Jak On cię nie ma na swojej liście, to jesteś z góry stracony. Ktoś może powiedzieć, na co moje te wszystkie wysiłki i te wszystkie starania Skoro jeśli Bóg mnie nie wybrał, to i tak to wszystko nic nie da. Myślę, że taki człowiek, który tak mówi, kiedy stanie w dniu sądu przed Bogiem, nie usłyszy słów pochwały za swoją mądrość, ale raczej usłyszy słowa sługo zły i leniwy. Na podstawie Twoich słów Cię osądza. Nie, Słowo Boże mówi nam, abyśmy... Dołożyli wszelkich starań, aby nasze powołanie i wybranie umocnić. Abyśmy nie byli dziećmi w myśleniu, ale myśleli dojrzale. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł pisze takie słowa. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Słyszycie te słowa? Jeśli ktoś siebie zachowa czystym od tych rzeczy pospolitych, a więc tutaj jest jakiś warunek po stronie człowieka. Owszem, to Bóg wybiera do tych celów zaszczytnych, to On czyni człowieka naczyniem poświęconym i przydatnym, jednak stawia warunek, bo jeśli chcesz być takim naczyniem, jeśli pragniesz być używanym przez Boga, to zachowaj się od tych rzeczy pospolitych. Od tego wszystkiego, co zaśmieca twoje życie, od tego wszystkiego, co zabiera ci czas, który powinnaś poświęcić Bogu. Od tego wszystkiego, co nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, co tylko dzisiaj wydaje ci się być przynoszącym jakieś korzyści, ale jutro nawet nie będziesz o tym pamiętać. Jeśli kto siebie zachowa czystym od tych rzeczy, to będzie naczyniem do celów zaszczytnych. W liście Piotra, kiedy Piotr mówi nam o tym wielkim zbawieniu, które nam zostało zgotowane, kiedy mówi o tym, co Bóg dla nas uczynił w Chrystusie, mówi też do wierzących, dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem i cała lista rzeczy, którą musimy naszą wiarę uzupełnić.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 A więc tak, z jednej strony Bóg jest suwerenny. To nie ulega wątpliwości. To On nas wybrał, nie myśmy Jego wybrali. I również jeśli, jeśli mielibyśmy czegokolwiek dokonać, to tylko dlatego, że On tak zechce, że On pozwoli nam, że On nam udzieli chęci i wykonania i udzieli nam wszelkiej zdolności. Jednak do nas się zwraca i mówi bądź wierny w małym. Bądź wierny w tym, co dzisiaj masz. W tych małych rzeczach bądź wierny, a postawię Cię, nad większymi rzeczami. Paweł mówi do tych, którzy mają dary ducha, mówi, modlcie się i proście, gorliwie zabiegajcie o większe dary łaski. Nie zadowalajcie się tylko tym, że mówicie językami. Ale mówi, jeśli ktoś ma języki, niech się modli, żeby wykładał je. Zabiegajcie o większe dary łaski, mówi, pragnijcie więcej. A więc, oczywiście, to czytamy dalej, że duch udziela tak, jak chce. I to nie ja zdecyduję o tym, jak Bóg będzie mnie używał, ale jakże ważne jest, aby ja tego pragnął, żeby Bóg mnie używał i robił wszystko w moim życiu, żeby być naczyniem, które Bóg będzie mógł używać. I żeby nie być człowiekiem, który zdyskwalifikuje się przed udzieleniem Bożego błogosławieństwa. Iluż to ludzi zaczęło dobrze i zaczęło wzrastać i gdzieś się w coś uwikłali, gdzieś w coś popadli i ich życie legło w gruzach. I zniweczyli Dziewo Boże, które w nich się zapoczątkowało. A więc musimy być uważni. Musimy dokładać wszelkich starań, aby być wiernymi w tym małym, które Bóg nam dzisiaj powierzył. Aby być posłusznymi tym najdrobniejszym wskazówką Ducha Świętego w naszym życiu. Zarówno aby coś czynić, jak i cierpieć. Jeśli tak będziemy chodzić, wierzę, że będziemy gotowi na ten dzień, kiedy Bóg nas zawoła z naszego pastwiska i wyleje na nasze głowy ten święty olej i przeznaczy nas do kolejnej służby. Zauważcie w wierszu 14, mamy coś, czego powinniśmy... Obawiać się i czego powinniśmy unikać wszelkimi sposobami, żeby to nam się nie przydarzyło, żeby to nie było naszym udziałem. Wiersz czternasty mówi, że od Saula odstąpił duch Pański, a zaczął go trapić duch zły też od Pana. Jest to krótki wiersz, ale wymaga wielkiej uwagi. W Biblii warszawsko-praskiej jest to przetłumaczone w ten sposób. Duch Jahwe opuścił Saula, a owładnął nim duch zły, przysłany przez Jachwę. Natomiast w Biblii Tysiąclecia Saula natomiast opuścił duch pański, a opętał go duch zły, zesłany przez Pana. W poprzednim wierszu czytaliśmy, iż duch pański spoczął na Dawidzie. Natomiast w kolejnym Saula natomiast opuścił duch pański. Czy duch? Musiał opuścić jednego Aby stąpić na drugiego To oczywiście Niedorzeczność Gdyż w innych miejscach Słowa Bożego Czytamy o Bożym Duchu Wstępującym na całe grupy ludzi Duch Święty nie jest ograniczony Jednym miejscem Ale jako Bóg może być obecny wszędzie W tym samym czasie My możemy go doświadczyć teraz tutaj, pośród nas, ale jednocześnie wierzymy, że jest obecny w wielu innych zborach i nawet w życiu tych, którzy samotnie wzywają imienia Pańskiego. I tam też wykonuje swoją świętą pracę. A więc obecność Ducha Pańskiego w życiu Dawida nie oznaczała konieczności pozbawienia tej obecności Saula. Problem raczej był zupełnie innej natury. Jak już wcześniej widzieliśmy, Saul otrzymał to, co otrzymał teraz Dawid. Duch Pański stąpił na niego, ale to nie było tak, że Saul chciał służyć Bogu, a Bóg zabrał mu swego ducha i w to miejsce dał mu złego ducha. Bóg nie przyszedł do Saula i nie powiedział no, już dosyć masz mojej łaski i dosyć masz mojego błogosławieństwa. Teraz musisz się troszkę pomęczyć. Zabieram mojego ducha, a w zamian masz tutaj złego ducha. Nie. Nasz Bóg w ten sposób nie postępuje. Nic takiego nie miało miejsca. To raczej Saul przez swoje postępowanie, przez swoją pychę Zaczął sprzeciwiać się Duchowi Świętemu, zaczął e, mówić nie Duchowi Świętemu i, i mówić, będę robił to, co ja chcę, będę postępował tak, jak ja uważam. I Saul był w takiej wyjątkowej sytuacji, że miał bezpośrednie słowo od proroka Bożego, od samego Boga i wiedział dokładnie, co ma robić i widzieliśmy, co z tym zrobił wcześniej, we wcześniejszych rozdziałach. Bóg powiedział mu zrobić dokładnie tak i tak i tak. Miał wypunktowane wszystko, co miał zrobić. A Saul zrobił inaczej i jeszcze miał czelność stanąć przed Bożym prorokiem i powiedzieć wykonałem wolę Pana. Przez swoje nieposłuszeństwo mówił do Ducha Bożego nie, odejdź ode mnie. Nie chcę Ci służyć, chcę być Panem mojego życia. Jeśli myślimy, że poddanie się w posłuszeństwo Duchowi Świętemu jest ciężkie i trudne, to zastanówmy się dobrze, jaka jest alternatywa. Jeśli nie będziemy wypełnieni Świętym Duchem, to jakim Duchem możemy być wypełnieni? I co nas czeka? Jeśli nie chcesz, żeby Duch Święty ci przeszkadzał robić to, co tobie się podoba, to poczekaj tylko, aż on Cię zostawi. A w jego miejsce przyjdzie zły duch, który Cię opęta i zacznie dręczyć. Widzicie, szatan przychodzi do nas ze swoją złotą lutnią i zaczyna w ucho nucić nam tą, tą swoją pieśń o tym, jak to było dobrze za starych czasów. Kiedy nie musieliśmy się słuchać Boga kiedy robiliśmy co nam się żywnie podobało gdy żyliśmy według ciała nasza pamięć jest zawodna więc bardzo łatwo mu przypominać tylko te wybrane momenty jakiejś chwilowej rozkoszy jakiejś przyjemności a ani słówkiem on nie wspomina o tym naszym poczuciu pustki o naszych wewnętrznych rozterkach, jakie przeżywaliśmy, o naszych niezaspokojonych żądzach, o naszych konfliktach, które toczyły się wewnątrz nas i wokół nas. O nie, on to wszystko przykrywa taką chmurką zapomnienia i szepce, jak to było dobrze. I kiedy szatan przychodzi do nas ze swoimi kłamstwami, wspomnijmy ten przypadek Saula i dobrze się zastanówmy, czy chcemy podzielić jego los. Czy chcemy zasmucać Ducha Bożego? Czy chcemy mu się sprzeciwiać? Czy chcemy go odepchnąć i dać przystęp diabłu? Pozwolić złemu duchowi stąpić na nas i dręczyć nas? Ale ktoś powie, poczekaj, poczekaj. Przecież tu jest napisane, iż ten zły duch pochodził też od Pana. Tak? Tak jest napisane. Jak to możliwe? Jak to możliwe? No myślę, że czytając Słowo Boże, widzimy, że to, że Bóg coś daje, to, że Bóg coś posyła, może mieć miejsce w dwojaki sposób. Po pierwsze, może się to odbywać w sposób aktywny. Ale też widzimy, że może to się odbywać w sposób bierny. Pozwólcie, że zilustruję to takim prostym przykładem. Niektórzy wiedzą, że mój Max już nie mieszka z nami, zaginął gdzieś. Ale Max zawsze mieszkał w budzie na zewnątrz. Nie wpuszczaliśmy go do domu. Ale są ludzie, którzy tak kochają swoje psiaki, że trzymają je w swoim domu. I jak tak lubią, to jest ich sprawa. Ja wolałem, żeby mój Max mieszkał w budzie przed domem, a nie w domu. I ci, którzy mają taki zwyczaj, żeby psa w swoim domu trzymać, Czasami mają takie sytuacje, kiedy ten pies zaczyna się wrywać na podwórko. On już ma dosyć siedzenia w tym domu. I są dwa sposoby na to, żeby wypuścić psa na zewnątrz. Można to zrobić aktywnie, chwycić go za grzywę, otworzyć drzwi na podwórko. Albo wystarczy, że mu otworzysz drzwi i on sam wyleci na podwórze za jednym i za drugim razem wypuściłeś psa ale w pierwszym przypadku zrobiłeś to aktywnie w drugim tworzyłeś tylko drzwi i pies sam wyleciał myślę, że dokładnie to miało tutaj miejsce wszystko co ma miejsce tak naprawdę pismo przypisuje Bogu ale wiemy, że Bóg nie czyni zła że Bóg nigdy aktywnie nie inicjuje zła i sam nie jest w stanie czynić zła tak naprawdę. Aktywnie Bóg jest w stanie czynić tylko dobro. Bóg jednak stworzył ten świat w taki sposób, że umożliwił swoim stworzeniom czynienie dobra, jak również czynienie zła. Tak uczynił ten świat, że dał swoim stworzeniom wolność wyboru i umożliwił, ludziom i aniołom również czynić zło. I niejednokrotnie Jego działanie jest działaniem takim biernym, że Bóg pozwala na pewne rzeczy, Bóg dopuszcza pewnych rzeczy. Oczywiście one wszystkie zawierają się w Jego planie i Bóg nawet w tych rzeczach jest w stanie uwielbić siebie i jest w stanie uczynić coś dobrego. Niemniej jednak są sytuacje, gdzie widzimy, że Bóg usuwa swoją ochronę Bóg usuwa swoje, swoje zaopatrzenie, Bóg usuwa swoje błogosławieństwa i wtedy, kiedy On zabiera, to dobro, które dał, zaczyna dziać się zło. Tak jak tutaj zresztą czytamy, że najpierw duch pański od Niego odszedł, a więc Bóg zabrał tą ochronę Ducha Bożego, który był w Nim. I wtedy, kiedy Bóg zabrał tę ochronę, wtedy przyszedł do Niego, został posłany ten zły duch, również od Pana za przyzwoleniem Bożym tak jak w życiu Hioba widzieliśmy kiedy Bóg nie pozwalał szatanowi dotknąć się Hioba szatan nie miał takiej możliwości ale kiedy Bóg pozwolił szatan miał do niego dostęp czy możemy powiedzieć, że to co przyszło na Hioba przyszło od Boga oczywiście, że tak ale nie w sposób aktywny w sposób bierny. Bóg do tego dopuścił. W swoim dobrym zamyśle. I wierzę również, że tutaj jego zamysł był dobry. Chociaż to, co się tutaj dzieje z Saulem jaki jest jego postęp dalej, co zaczyna dziać się z tym człowiekiem, w jaki sposób jego życie zaczyna się toczyć, może napawać nas jakimiś pytaniami i wątpliwościami o sprawiedliwość Boga. Nie zapominajmy jednak, że Saul cały czas miał szansę na prawdziwą odnowę, na prawdziwą pokutę, na prawdziwą przemianę swojego życia. Ale nigdy z niej nie skorzystał. O, on wylewał łzy. O, były sytuacje, kiedy nawet z jego ust padały słowa, które wydawały się świadczyć o jakiejś przemianie. Ale okazywało się, że były to tylko słowa. Jego serce pozostało niewzruszone. On brnął bardziej i bardziej w swoim zatwardzeniu, w swojej pysze. Dzisiaj prawdopodobnie Saul zostałby zdiagnozowany jako psychicznie chory. Kiedy ten duch przychodził na niego i zaczynał go dręczyć. Kiedy on nie mógł sobie z sobą samym poradzić. Jak czytamy w następnych wierszach, nawet ludzie wokół widzieli, że coś z nim jest nie tak. I dzisiaj z pewnością uznano by go za umysłowo chorego i być może zamknięto by go w jakimś ośrodku, podano by mu leki uspokajające. I myślę, że jest wielu ludzi w takich ośrodkach i wielu ludzi poddanych takiemu leczeniu, którzy rzeczywiście, źródłem ich problemu nie jest psychiczny problem, nie jest jakiś problem fizycznej natury, ale jest to kwestia duchowa. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że wszyscy ludzie, którzy cierpią na jakieś problemy psychiczne są dręczeni przez złe ducha. Absolutnie. Oczywiście rozumiem też, że mogą być jakieś kwestie chemicznych tam reakcji w mózgu i innych kwestii, uszkodzenia mózgu itd. Niemniej jednak jestem przekonany, że jest wielu ludzi, którzy nie otrzymają pomocy od medycyny w, swych, w swym problemie, w swych jakichś problemach, które mają natury psychicznej, czy jakbyśmy to nie nazwali, dlatego, że tak naprawdę jest to problem duchowy. Jest to kwestia pewnych rzeczy, które miały miejsce w ich życiu, przez które stali się domem złego. Tak jak ten biedny człowiek, o którym czytamy w Ewangeliach, który biegał i krzyczał po górach i ciął siebie kamieniami, próbując sobie odebrać życie. Tylko Jezus mógł mu pomóc. Żaden lekarz mu nie mógł pomóc. Żadne łańcuchy nie mogły mu pomóc. Nikt ludzi nie mógł mu pomóc. Tylko Jezus mógł go uratować. Dla Saula było, było też takie miejsce ratunku. Gdyby tylko skorzystał, gdyby tylko przyszedł. Gdyby tylko gotów był się ukorzyć. Ale wiecie, jak się już jest królem, bardzo trudno się ukorzyć. Trzeba serca Dawida, który jako król potrafił się ukorzyć. Ale Saul nie miał takiego serca. I To, co dalej czytamy w jego historii, jest tragiczne. Bracie i siostry, kończąc to nasze dzisiejsze rozważanie, pozwólcie, że podsumuję to wszystko słowami apostoła Pawła z listu do Rzymian i do Galacjan, gdzie jest przed nami ta alternatywa: życia według ducha, albo życia według ciała, życia według własnego widzimy się, życia, w którym postanawiamy żyć tak, jak nam się podoba. I nie chcemy być prowadzeni duchem, nie chcemy być poddani w posłuszeństwo duchowi. Jedno i drugie jest skierowane do ludzi wierzących, zarówno w liście do Rzymian, jak i w liście do Galatian. Paweł kieruje te słowa do ludzi wierzących. Z jednej strony wzywając do poddania się duchowi i życia, tym życiem, które duch nam oferuje. Z drugiej strony surowo przestrzegając przed pobłażaniem ciału, przed odrzucaniem ducha, a wybieraniem drogi ciała. Apostoł Paweł mówi, ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. I tutaj pozwólcie, że jeszcze dodam jedną rzecz. Kiedy mówimy o życiu według ciała, niektórzy to, to zawężają wiecie, do pewnych sfer, które są bez wątpienia sferą ciała. Ale tak naprawdę życie według ciała... To znaczy kierowanie się tym doczesnym fizycznym życiem w ciele. To jest życie według ciała. Tak naprawdę życie według ciała to jest dbanie i zabieganie o te rzeczy, które wynikają z naszego bycia w ciele i które, w, które prowadzą do przeciwstawienia się Bogu. Nie mówię o tym, że nie możemy jeść, czy nie możemy się myć i tak dalej, ale mówię o życiu w ciele, które pociąga nas do wygody, do przyjemności, do rozkoszy, do dogadzania sobie i do oczywiście unikania cierpienia, ofiary, poświęcenia. Jeśli to jest w konflikcie, którakolwiek z tych kwestii wchodzi w konflikt z zamysłem Bożym i z wolą Bożą, to jest życie według ciała. I czasami może zrobić tą samą rzecz w ciele, i możesz uwielbić Boga. A możesz zrobić dokładnie tą samą rzecz i możesz znieważyć Boga. Możesz położyć się spać i uwielbić Boga w swoim śnie. W daniu odpoczynku swojemu ciału. Ale kiedy Bóg Cię powołuje do czegoś innego, kiedy powołuje Cię, żebyś gdzieś szedł i coś komu dla kogoś zrobił, bo powołuje Cię, żebyś poświęcił ten czas na modlitwę, na post, to Twój sen może być powiedzeniem Duchowi Bożemu nie. I może być wybraniem Twojej przyjemności spania. I to, to, to można przykłady mnożyć. Więc tu nie, nie, nie trzeba sięgać do jakichś, nie wiadomo jakich rzeczy cielesnych, żeby tutaj powiedzieć, że to jest życie według ciała. To oczywiście jest życie według ciała. Ale to jest coś daleko więcej. Jest, jest pewien kierunek życia, który obieramy bracia, siostry. I albo żyjemy dla tego, co jest teraz, tutaj, dzisiaj w ciele. Albo żyjemy... Jakbyśmy nie byli z tego świata. Pragnąc tego, co jest z ducha. Pragnąc tych rzeczy bożych w naszym życiu. I gotowi zapierać się samych siebie. Gotowi rezygnować z tych rzeczy cielesnych, aby doświadczyć tych rzeczy duchowych. I apostoł Paweł mówi, ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. To ich zaprząta, to jest ich życie. Ci zaś, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. O tych rzeczach, które są z ducha. Albowiem zamysł ciała, dalej mówi, to śmierć. Zamysł ciała to śmierć. Takie życie w ciele to nic innego. Ostatecznie to śmierć. Natomiast zamysł ducha to życie i pokój. Chcesz żyć? Chcesz pokoju w swoim życiu? Poddaj się Duchowi Bożemu. Pozwól Jemu kierować Twoim życiem. Pozwól Jemu działać w Twoim życiu. Jeśli będziesz kierował się tym swoim doczesnym, zmysłowym życiem, wiedz, czeka Cię śmierć. Pod każdym względem śmierć. Nie będziesz doświadczał Boga. Nie będziesz doświadczał Jego pokoju, Jego radości, Jego mocy w swoim życiu. Będziesz po prostu prowadził swoje doczesne, cielesne życie, aż umrzesz. I co dalej? Paweł mówi, dlatego według ducha postępujcie. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Powstańmy proszę do modlitwy. Nasz drogi Panie, stoimy przed Tobą, wiedząc, że Twoje oczy badają głębie naszych serc. Żadne nasze słowa nie oszukają ciebie, nie możemy ukryć tego, co tam głęboko jest w naszych sercach, prawdziwie w głębi naszego jestestwa. Ty to wszystko przenikasz i wiesz, o czym myślimy, wiesz, wokół czego kręci się nasze życie, wiesz, czy z radością poddajemy się Twemu duchowi, czy postrzegamy. To życie według ducha jako jakiś kierat, jako jakąś formę jarzma, które jest ciężkie, które musimy dźwigać, a byłoby lepiej, gdybyśmy go nie dźwigali. Ty Pan jest nasz prawdziwe nasze myśli, prawdziwe nasze podejście do Twojego zakonu wolności, do Twojego panowania w naszym życiu do tego, gdzie naprawdę zmierza nasze życie. W jakim kierunku idziemy? Panie, patrząc na początek życia Dawida i na ten kluczowy moment w życiu Saula, Panie, chcemy raczej pójść za Dawidem i prosić Cię, byś i nasze życie przeoblek mocą z wysokości, byś nas uzdolnił i uzdalniał każdego dnia, udzielając nam Twego Ducha do pełnienia Twej woli, do gorliwej służby, do wytrwałego, wiernego podążania za Tobą, abyśmy patrząc na Saula na Jego nieposłuszeństwo i na to, jaki przyszedł, co na Niego przyszło, jak to dobro zostało zabrane z Jego życia i w to miejsce przyszło zło. Panie, chcemy żyć w zbożnym lęku, aby na nas to nie przyszło, abyśmy przez naszą głupotę i nasze nieposłuszeństwo i naszą cielesność nie dali przystępu diabłu w naszym życiu, nie stali się domem, w którym jest gorzej niż było kiedyś. Zachowaj nas, Panie. Daj, by ta historia pomogła nam pamiętać o tych zgubnych konsekwencjach życia według ciała. Abyśmy podążali za Twym Duchem. Szukali tych rzeczy, Panie, które są Twoje. I W nich doświadczali Twego błogosławieństwa więcej i więcej łaska za łaską, wzrastając do pełni wymiarów chrystusowych, do męskiej doskonałości, abyśmy i my mogli być tymi naczyniami użytecznymi w Twoim domu. Prosimy, kochany Panie, kontynuuj w nas, w nas to dobre dzieło, które zapoczątkowałeś i choć Twój Święty Duch przemawia do nas, napomina nas Karci nas, abyśmy nie pobłażali ciału, nie pobłażali tym rządzą cielesnym, ale pokutowali z tego wszystkiego, co widzimy w naszym życiu jest cielesnego. Nie, wzbywa, nie wzbili się w pychę i nie udawali, że jesteśmy lepsi niż naprawdę jesteśmy, ale płakali przed Tobą i szukali Twojego wyzwolenia, które Ty możesz dać, Panie, dzięki Ci za to. Dzięki Ci, że dzisiaj, gdy przychodzimy do Ciebie, wiemy, że jesteś ten sam, jakim byłeś wtedy, Panie, kiedy uzdrowiłeś tego Garezyńczyka z mocy demonów. I dzisiaj, Panie, masz moc uwolnić nas od wszelkiej opresji, złamać wszelkie jarzmo grzechu, wszelkiego zniewolenia, abyśmy mogli służyć Tobie, prowadzeni Twym Świętym Duchem. Proszę, Panie, o tych spośród nas, którzy są w tej potrzebie wyzwolenia z nałogów. Z mocy ciemności, z jakiegoś grzechu, który ciągle wraca, który ich prześladuje. Proszę Ojcze, proszę o Twoje łaskawe wyzwolenie tych z nas, którzy potrzebują Twojego ratunku. Ratuj nas, Panie, prosimy. I napełnij nas Twym Duchem. I prowadź przez Twojego Ducha. Ku chwale Twojego imienia, prosimy. Amen.